Pan ba, papieża tu niczego nie zmieni Nie dziw się, że ten chłopak dosi kastę w kieszeni Krzyż, nie milcz ją Co jest, te ulice są twoje Pojąłeś? Bo, bo, bo, Głowa do góry, pamiętaj człowieniu Nawet jeśli miesziesz duszę na ramieniu Bo żadnych typów nie się nie dopytuj Nie znam imion, nie życiorizów Te pały mają tyle krajców, że to szalone ważne, że mam gdzie mieszkać i co jeść? Nie wpiłem na koncert metod mena Nie miałem szmalu i na niego metod nie ma nie, nie zawsze można mieć to co się chce mieć Ale wolałbym kurwa tego nie mieć Rozwiązywanie ja, spraw Katką schodzi na bok Dlatego chłopaki szamią metanabol Żaden z nas nie chce być popykadłem Ale każdy z was ma nam to za złe Czemu? Jeśli myślisz, że zasady są martwe, To spójrz na nas i już tak nie mów! Czas nas, Czasem pokora mocna Chcemy zawsze mi ludzi Nie zawsze tak można Pokażę ci to miejsce, tu nie o Gdzie każdy ma się za dziecko, lepszego boga ci to miejsce tu nie opodal Gdzie każdy ma się za dziecko lepszego Boga Co ma się stać to się stanie Pieprzyć gnibany Mówisz że wierzysz we mnie chyba nie Nie musisz wierzyć we mnie Hej tu jak chcesz Ale czujesz że te słowa nie są kłamstwem Nie patrz na nas jak na dzieci z Co? Jesteśmy normalnie nie idealni Siom, powiedz, czy to, że mam są głowę Znaczy, że okradnę ci córkę i żonę? Bo w na twój hajs, na twoją furę Daj mi Maj, podnieś te ręce w górę Pokażę ci, jak zyskuje się szacunek, Ale wypierdalaj, jak coś ci nie pasuje mi, że świat to nie twoje biuro A ludzie to nie pracownicy, to się podporządkowują Jak chcesz szefować, to się stąd wyprowadź Bo nie jesteś lepszy od reszty na boga Chujcie, obchodzić obchodzi, z kim pije litry piw Cię obchodzi, kto ma na mnie, jaki wpływ. Na zakończenie, co mogę ci powiedzieć? Co mogę ci powiedzieć? Czasem jest nas wóz, czasem pokora mocna. Chyba zawsze mieszkasz, nie zawsze tak można. Pokażę ci to miejsce, tu nie opodal, gdzie każdy ma się za dziecko, lepszego Boga. Czasem jest nas Dziecko, lepszego Boga To dla ludzi podobnych do mnie Kocie, którzy chcą zostawić po sobie Więcej niż parę kotek Serce przyspieszanie na myśl o złocie. Serce to też miejsce, gdzie wszystko nie jest okej okay. Idziemy marząc o wysokim Lot się o tak wysokim, że aż ciężko Wyobrazić to sobie Mam nadzieję, że to pojąłeś w ciągu A jeśli nie pojąłeś to cząg w początku Tak